Hej, Sakura. Jak twoja rana? Boli? To najmniejsze z naszych zmartwień. Płońmy dalej! Mówisz o tych z deszczu? Ha, żartujesz sobie? Damę i radę! Nie to miałam na myśli. A co jeśli właśnie ruszyli w pościg za Idatę? Ha!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 Świetnie. Nasze rybki połknęły przynęte. Wodne klon-jutsu! Sakura! Cieniste klon-jutsu!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 Teraz kombinują. Nie. Nie! Niesłychane. Jego czakra wywołała wirę. Nieźle, Naruto. Nareszcie mogę pokazać, czego się nauczyłem ćwicząc Rasengana. Sakura! Proszę, Sakura, wytrzymaj. Będzie Sakura. Trzymaj się, wszystko będzie dobrze. Nie, nie, to bolało. Hej, Sakura. Proszę, obudź się. Usta, usta. To jedyny sposób. Zasukę, pa... umiesz robić sztuczne oddychanie? No to na co czekasz? Ruchy, zrób to. Pogięło cię. giełocie? Co jest? Marnujemy bezcenny czas. Musimy odnaleźć i datę. Masz rację. D Dobra. W pozo. Lecę. Już lecę. Na <śmiech> czas ucieka.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 Wybacz mi! szefie dzirocza. Wierzyłeś we mnie. A ja cię zawiodłem. I <śmiech> Ty draniu!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 Jest w górze! <śmów> hmm, tak też myślałem. Równie słabi co nasz mały idatek. Fukusuke dotarł do świątyni Modoroki.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 Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzana Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi Adam Pluciński, Jarosław Doming, Cezary Kwieciński, Joanna Napach, Marcin Przybylski, Robert Bandera, Włodzimierz Bernarski, January Brunow i Win. Bla, bla, bla! Skąd się tacy biorą? Nie dość, że próbują się ciebie pozbyć, to muszą przy tym gadać jak najęci.